Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do posłuchania podcastu realpolish.pl Tu uczymy się polskiego bez wkuwania słówek, bez e, uczenia się na pamięć zasad gramatycznych Tu po prostu słuchamy ciekawych historii, tu opowiadam wam ciekawe historie Tu możecie czytać transkrypcję i w ten sposób uczyć się języka polskiego podświadomie, bez świadomego uczenia się na pamięć to naprawdę jest bardzo dobra metoda wypróbowałem na sobie w ten sposób uczyłem się hiszpańskiego, angielskiego i w ten sposób chcę wam pomagać uczyć się języka polskiego ja mam na imię Piotr dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają i prowadzę ten podcast już od kilku lat i udało mi się pomóc już wielu, wielu, wielu osobom Więc mam nadzieję, że będę mógł to robić dłużej I będę mógł pomagać wam wszystkim Uczyć się polskiego właśnie w ten sposób Jeśli lubicie słuchać e, historii po polsku Różnych opowiadań To myślę, że to jest dobre miejsce Jeśli lubicie uczyć się gramatyki mm, Możecie to robić, ale ja nie odpowiadam za rezultaty. Ja myślę, że lepiej jest dużo słuchać i dużo czytać. Kochani, dziś przygotowałem dla Was filmik, zatem jeśli słuchacie przez iTunes, to polecam przełączyć się na stronę Real Polish i poszukać podcastu 335, w tej chwili to ostatni podcast, najnowszy, w którym pokażę Wam filmik z naszego ostatniego wyjazdu Ka do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Właśnie wróciliśmy e, z Kazimierza i tam nagrałem filmik dla Was. Chciałbym Wam pokazać to małe miasteczko i opowiedzieć trochę więcej na temat Kazimierza Dolnego. Bardzo Fajne miejsce, polecam odwiedzić. Ale zanim zanim pokażę Wam filmik o Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, chciałbym, żebyśmy posłuchali nagrania, które dostałem od Edkera Ekarda. Przepraszam bardzo, przepraszam Ekarda. Od Eckarda z Drezna, z Niemiec. Posłuchajmy, jak Eckard mówi fajnie po polsku. Jeśli macie chęć, to zapraszam Was. Również do przysyłania swoich nagrań z przyjemnością prezentuję wasze nagrania. Wiem, że to daje motywację innym. Kiedy słyszymy jak ktoś yy, uczy się, kiedy widzimy, że ma te same problemy jak my, to nie wydaje nam się wtedy, że jesteśmy inni. Nie, nie, nie, wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy mamy takie same mózgi i wszyscy możemy nauczyć się języka dowolnego. Nasza głowa, nasz mózg to maszyna do uczenia się języków. Naprawdę tak jest. Zależy tylko, jaką metodę stosujemy. Niestety metoda, która jest w szkole, jest metodą chyba prowadzoną od średniowiecza w szkołach i naprawdę jest przestarzała. Badania naukowe wykazują, że o wiele lepiej uczyć się w sposób naturalny. Okej, okay, ale zagadałem się trochę, a film dzisiaj długi, film długi, zatem przechodzimy najpierw do nagrania od Ekarta. Posłuchajmy, co powiedział Eckard. Cześć Piotr, Christian tu. Oj, a ja powiedziałem, że Eckard przed mikrofonem. Przepraszam, przepraszam, nie wiem dlaczego tak powiedziałem. Pobyliło mi się. Oczywiście Krystian. Mamy nagranie od Krystiana. Wydaje mi się, że niedawno miałem również nagranie o Dekarda i przepraszam was obu, że pokręciłem wiela. Chodzi mi oczywiście o Krystiana. Słuchamy dalej. Jestem w Drezno, w Dreśnie, w Niemczech. I jestem były. albo jestem byłym abonumentem. Um... Nie wiem, czy ja dużo czas nie byłem w, w, w, na stronie internetowej twojego, tw, tw, tw, twych, nie wiem, byłem nie w internecie, aby tam się uczyć, ale w, w, we Facebooku mam twoje wi wiadomości nawet każdy dzień i to jest wspania wspaniałe. Cieszę się, że jesteś e, i cieszę się, że e, e, zrobisz, robisz e, takie doskonałe, takie doskonale um, taka doskonała, doskonała praca. Tak i um, um, Pomagasz, pomóż, pomagasz mnie dużo i korzystam często i, um, z, z tego uh, materiału, z, z tych materiałach, uh, które ty. Uh, uh, huh, brak mi słów. Um, brak, brakuje brakuj mi uh, słowa w tym momencie. Mm -hmm. Tak, i bardzo dziękuję za wszystko i to jest wiadomość od Niemczech, z, Niem z Niemca, jestem Christian i tak, um, myślę, że kiedyś możemy spotkać w, w Warszawie kiedyś, być może w tym rokiem, nie wiem. A, ah, na przykład Sylwester. Sylwester w Warszawie. O, oh, wspaniałe. Tak, tak, tak. Mam, mam nowe pomysły. Um, tak, będę tam o, um, na, um, około końcu um, um, miesiąc. I um, brakuje mi nazwiska tego miesiąc. Grudzień, grudzień. Ostatni miesiąc, miesiąc to nie grudzień. Nie ale na, na końcu roku będę, będę w Warszawie kiedy masz czas um, będziemy spotykać tam kiedyś um, w nowym roku w Piafrze, na przykład pierwszy Piaf, dzień nowy nowy rok to było wspaniałe Tak, dziękuję za wszystko i um, na razie papa A, Dzięki, dziękuję bardzo Christian, dziękuję bardzo za nagranie, naprawdę wspaniale. Ja to zupełnie rozumiem, że czasami brakuje nam słów, ale naprawdę jestem pod wrażeniem, jak mówisz po polsku. Sam powiem wam teraz w sekrecie. Mam zamiar nauczyć się języka niemieckiego. Mm, zacząłem słuchać troszeczkę, zacząłem słuchać i powoli mam nadzieję, że uda mi się i chciałbym wejść na taki poziom, jak mówi Krystian po polsku, chciałbym tak powiedzieć po za zatem naprawdę... Super robota. Yy, owszem, super, świetnie, bardzo chętnie spotkam się. Yy, z przyjemnością się z Wami spotykam. Nie zawsze mi się udaje. Przepraszam, przepraszam, ale nie zawsze mi się uda ze wszystkimi spotkać, jeśli tylko znajduję czas, to z przyjemnością. To robię, ale mam nadzieję, że rozumiecie. Ja jestem jeden, a was jest naprawdę spora grupka. Spora grupka się raz zrobiła, e, z czego bardzo się cieszę, ale nie zawsze uda mi się ze wszystkimi spotkać. Dzięki, Christian, za nagranie. Przepraszam, że zmieniłem ci imię, ale <grystety> niestety moja pamięć jest jakaś krótka. Kochani, a teraz zapraszam was na filmik z Kazimierza. A po filmiku zapraszam was jeszcze na nagranie, które dostałem od Aleksandry, ale to później, po filmiku. Na teraz, a teraz zaczynamy już filmik. Okej, okay, zatem możemy rozpoczynać naszą wyprawę. Plecaki gotowe, wystarczy wpisać do nawigacji adres i ruszać. Niestety pogoda pod psem. może Okej. Okay. Zaczynamy wycieczkę do... Dokąd? Do Kazimierza A pogoda okropna, naprawdę Pada deszcz Ale mamy nadzieję, że się poprawi O, bateryjka się kończy Zaczyna się wycieczka Z Warszawy do Kazimierza Dolnego nad Wisłą jest około 120 km Nie jest to bardzo daleko Dwie godzinki samochodem I już jest się Na miejscu to właśnie przedmieścia Kazimierza Dolnego Kazimierz Dolny jest zaraz za Puławami Bardzo, bardzo blisko Dwie godziny i jesteśmy już w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą Tu mamy małą kuchnię Stoliczek Pijemy szybką kawę, żeby wyjść trochę na dwór, bo przestało padać I zobaczcie, tak wygląda nasz dom Jest taki basen, no ale oczywiście było za zimno, żeby się kąpać Wyszliśmy zobaczyć jak wygląda w okolicy, zupełnie inaczej niż w Warszawie Mieszkamy w tej chacie, która jest teraz za mną Stara chata, ale bardzo wygodna tak jak widzieliście w środku, bardzo przyjemnie. Tak wygląda i jesteśmy bardzo blisko samego centrum Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Jest tutaj nawet mały basen. Jest mały basen, ale pogoda nie jest zbyt teraz ciepła, więc chyba nie będziemy się kąpać. A tu jest taka duża weranda, gdzie można odpocząć. Tam gdzie mieszkaliśmy szefem był kot, a Joby lubi gonić koty. Na szczęście ten nie uciekał i wtedy Joby nie wiedziała co robić. Trochę się go przestraszyła, nawet nie goniła go. Zobaczcie jakie fajne kwiaty miał gospodarz. Bardzo przyjemnie, wszystko wygląda bardziej wiejsko niż w Warszawie. Dom drewniany, w którym mieszkaliśmy, bardzo przyjemnie. Dużo kwiatów, dużo zieleni I o to właśnie nam chodziło I dzwonię do mamy Halo? No cześć mama, no my już jesteśmy w Kazimierzu Już, wszystko dobrze Już się tutaj w pokoju Rozgaszczamy i wszystko jest w porządku Nie, wszystko dobrze no, no, dzięki. I pogoda nawet nie jest taka najgorsza, nie pada, także spoko. No tak, no, no to będziemy dzwonić, jak będziemy czyścić. No, my też, papa. Pa. Mieliście okazję posłuchać zupełnie naturalną rozmowę po polsku. No i wychodzimy, wychodzimy do Kazimierza Zobaczyć co tam słychać w Kazimierzu Bo już dawno nie byliśmy Po drodze spotkaliśmy karetę To była niedziela To była niedziela, weekend Więc było sporo turystów Zobaczcie, dużo ludzi jest na rynku Kazimierz to bardzo stare miasto Jego historia sięga czasów średniowiecza i jest to jedno z najpiękniejszych miasteczek we wschodniej Polsce. Naprawdę wspaniałe. Weszliśmy do restauracji Bajgiel przy samym rynku, zaraz obok synagogi. Będę wam jeszcze opowiadał o, synagoga, o synagodze. Zamawiamy coś do picia, zamawiamy coś do jedzenia. I podziwiamy, podziwiamy wspaniały wystrój tej restauracji. Bardzo przyjemnie, klimatycznie, bardzo fajnie się tam spędzało czas. Tak jak mówiłem, Kazimierz Dolny jest założony już w średniowieczu. Była tutaj osada, która nazywała się Wietrzną Górą. Wietrzna Góra, tak nazywało się to miejsce, ale wkrótce potem zamieniono... Nazwę na Kazimierz Na cześć Kazimierza Sprawiedliwego Teraz do nazwy dodajemy jeszcze Dolny, Kazimierz Dolny mówimy Żeby odróżnić Kazimierz, który jest Przy samym Krakowie Jest teraz dzielnicą Krakowa Tamten Kazimierz założył Kazimierz Wielki A Kazimierz Dolny to właśnie to miasteczko, w którym teraz jesteśmy. Jest w dole biegu Wisły w stosunku do Krakowa, dlatego nazywa się Kazimierz Dolny. Jesteśmy teraz na małym rynku w Kazimierzu Dolnym. Mały bazarek tam w tej chwili się odbywa. Zobaczcie, ludzie sprzedają różne rzeczy. Najczęściej są to różne albo wyroby, rękodzieła, albo stare przedmioty, zobaczcie stary żyla, żyrandol i e, restauracja tak wygląda na małym rynku a tak wyglądają uliczki Kazimierza Dolnego większość z uliczek jest brukowana, nie ma asfaltu tylko jest bruk, kamienie na drodze jest dużo zieleni domy są pokryte e, właśnie Porostami, różnymi roślinami Wszystko wygląda bardzo, bardzo malowniczo Są stare również domy, ponad stuletnie Naprawdę niektóre się sypią Zobaczcie, tak jak ten Myślę, że już niedługo będzie stał Jeśli nikt nie zainwestuje w jego odnowienie Tak to wygląda Czasami niesamowita atmosfera ale niektóre, tak jak ten, bardzo pięknie odnowione i naprawdę jest co podziwiać. Wspaniale wygląda to wszystko. A to promenada nad Wisłą. Można iść nad Wisłą i podziwiać z daleka Wisłę. Tam przez chwilę widzieliście Górę Trzech Krzyży. Jeszcze wrócimy do Góry Trzech Krzyży, a to Wisła. Wisła, którą spływało zboże statkami i dlatego Kazimierz tak się wzbogacił dlatego Właśnie jest tak pięknie Straszny wiatr, nie wiem czy miałem w ogóle słyszycie, w nocy tak miało, że myślałem, że w cały nasz domek i poleci gdzieś. Ale na szczęście trochę przestało, chociaż tutaj nad Wisłą wciąż wieje. Zobaczcie, nie ma w ogóle ludzi, chyba ja tutaj już teraz nikogo. Wczoraj było bardzo dużo ludzi, ale dzisiaj wszyscy wyjechali, bo dzisiaj jest poniedziałek. Poniedziałek już zupełnie pusto Na uliczkach nikogo nie było Pogoda gorsza I nie było już turystów Zaczęło nawet padać Musieliśmy posiedzieć trochę W domu Idziemy teraz do kościoła Przestało padać Stary kościół Farny jest tutaj Bardzo, bardzo blisko rynku Pochodzi z którego roku? 1600 z którego roku Kościół Farny 1620, coś w okolicy. Zobaczymy, może będzie karteczka. To przeczytamy. Dzisiaj na rynku zupełnie pusto. Mało osób. Nie to co wczoraj, prawda? Ale dzisiaj jest poniedziałek i pogoda nie dopisała. W weekendy jest tu dużo więcej ludzi. A i tam na górze właśnie dochodzimy do kościoła. Zobaczcie, kościół farny, pod wezwaniem Jana Chrzciciela Bartłomieja Biskupa, zbudowany w roku 1610. Bardzo, bardzo stary. I za moment wejdziemy do środka, do kościoła farnego, który został zbudowany w 1620 roku. W czasie renesansu, w stylu renesansowym Zobaczcie jak piękne jest wnętrze, które jest teraz odrestaurowane O, było święto niedawno plonów i dlatego widzimy tak dużo owoców Zebranych pod obrazem Zobaczcie, niesamowicie to wszystko wygląda Piękny kościół, ale najważniejsze w tym kościele są organy kiedy były zbudowane, właśnie je widzimy. Były największe w całej Polsce, a teraz są najstarszymi drewnianymi organami w Polsce. To jest najcenniejsza rzecz w całym Kazimierzu Dolnym. Niesamowite organy drewniane. Cały czas są czynne, cały czas są na nich e, koncerty i naprawdę wspaniały kościół, zobaczcie jaki sufit, ile dekoracji na mnie zrobił naprawdę wielkie wrażenie, dużo zdobień i wszystko doskonale teraz odnowione naprawdę wspaniały kościół cichutko w środku, mało ludzi nie było turystów, nawet jest kopia całunu turyńskiego zobaczcie i piękne zdobienia drewniane Ozdoby Bardzo, bardzo to wszystko Wspaniale i pięknie wyglądało Ten kościół, czyli kościół farny Jest najstarszą świątynią W Kazimierzu Dolnym Jest oczywiście świątynią chrześcijańską Ale również w Kazimierzu Dolnym Jest świątynia żydowska Synagoga Ale o tym za chwilę Za chwilę obejrzymy a to jeszcze raz organy i piękny Żyrandol, a to jest obraz, obraz przed, przedstawiający śmierć patrona tego kościoła, świętego Bartłomieja. Ten kościół został ufundowany prawdopodobnie przez króla Kazimierza. Wielkiego Powstał w połowie XIV wieku I był zbudowany jako budowla gotycka Jednak później e, dwa razy spłonął Były różne przebudowy I w efekcie jest teraz zbudowany w stylu Tak zwanego renesansu lubelskiego Od ponad 400 lat Możemy podziwiać hmm, Nikt nie żyje 400 lat Ale od 400 lat wygląda ten kościół Właśnie w ten sposób A to chyba chrzcielnica Tak mi się wydaje, kamienna Bardzo, bardzo wszystko pięknie, pięknie zdobione Kościół jest teraz bardzo pięknie odnowiony Kiedy byłem tutaj no, Chyba z 15 lat temu Wtedy było pełno desek Wszystko było w czasie prac I prawie nic nie było Można zobaczyć A teraz naprawdę wspaniale Wszystko wygląda Jeszcze raz poglądamy na Kościół z zewnątrz I idziemy w kierunku rynku To bardzo blisko Z kościoła do rynku to dwie minuty drogi Wszystko jest bardzo blisko W Kazimierzu są trzy podobne studnie, ale ta jest najważniejsza i jest symbolem Kazimierza. Jesteśmy właśnie na rynku, najważniejszym miejscu w Kazimierzu. A to dwie kamienice dwie najpiękniejsze kamienice na rynku. Zobaczcie, jak bogato zdobione. Przeróżne. Ozdoby płaskorzeźby, postacie ludzkie, postacie zwierzęce, ornamenty roślinne. Wszystko się ze sobą miesza. Tworzy fantastyczne ozdoby i bardzo pięknie są odnowione te kamienice. A teraz idziemy do kościoła. Jaki to kościół? Franciszkanów klasztoru. Klasztoru ojców franciszkanów. O, tam na górkę. Z tyłu mamy widok na kościół, z którego właśnie wyszliśmy, kościoła farnego. Kościół farny to znaczy kościół najbliższy rynku. A teraz, po schodach, wejdziemy do klasztoru ojców franciszkanów i do sanktuarium Matki Bożej. Kazimierskie. Zobaczcie, jakie długie, długie, drewniane schody. Schody te zbudował około roku 1680 Piotr Franciszek Cieszkowski. Kościół powstał w XVI wieku, a schody powstały 100 lat później. Tak wygląda dziedziniec i wejście do kościoła. Zobaczymy, jaki widok z góry na cały Kazimierz. Ładnie widać? <głos> o, super! Nawet Wisły tam daleko. A tam widać górę Trzech Krzyży. I później tam pójdziemy zobaczyć jak tam jest. Jaki piękny widok z drugiej strony. Tam za domami Płynie Wisła Ale jesteśmy za nisko Żeby zobaczyć wodę Świetny widok na cały Kazimierz I na kościół z którego Wyszliśmy I na górę Trzech Krzyży Ale z drugiej strony jest również Wspaniały widok Później pójdziemy na górę Trzech Krzyży I zobaczycie jak wygląda Z drugiej strony A to figura przy samym Kościele i właśnie Za moment wejdziemy do środka Zobaczycie jak jest W środku Z góry dachy Kazimierza A z tyłu jest Wisła I wchodzimy do środka Ten kościół nie jest tak bardzo Zdobiony Jak poprzedni, który oglądaliśmy Ale również Robi wrażenie Jest trochę w innym stylu niż ten poprzedni Widać, że nie jest aż tak zdobiony Jest bardziej skromny Obok kościoła jest klasztor ojców Franciszkanów I w czasie II wojny światowej W tym klasztorze swoją siedzibę miało gestapo Czyli hitlerowska policja Prawie wszystkie ozdoby w tym kościele są wykonane z ciemnego drewna, białe ściany, bardzo ciekawie, zapalamy świeczki, zobaczcie, rzeźby, obrazy, robi wrażenie. A na dziedzińcu przed kościołem jest Droga Krzyżowa 12 obrazów Drogi Krzyżowej Tak to wygląda A tu mury klasztoru Wejście do klasztoru I widok z góry na okolice Tam dalej za drzewami jest Wisła Tak to wygląda wszystko z góry A to klasztor i schodzimy po dębowych schodach na dół a to pies, który wyglądał przez okienko i idziemy na mały rynek to jest jadka a tu widzimy tak zwaną jadkę czyli budynek w którym odbywał się rytualny ubój zwierząt i jest to jedyny budynek Drewniany, który pozostał po dzielnicy żydowskiej, po II wojnie światowej. Niestety, teraz jest zamknięte, nie możemy zajrzeć do środka. Kultura chrześcijańska i kultura żydowska przeplatały się w Kazimierzu Dolnym. Przed II wojną światową mieszkało tu tyle samo chrześcijan, co Żydów. Idziemy do małej restauracji A kuku, polecam wam Bardzo wspaniała restauracja e, Idziemy zjeść Akurat tak się składa, że kilka dań polskich Dlatego chciałbym wam pokazać Jak to wygląda Przyjemna atmosfera Spokój, cisza, było bardzo zimno, więc miło było przyjść Do takiego ciepłego miejsca Herbata z pomarańczami i z korzeniami Pijemy również wino, polskie wino Nie. Tutaj w tej okolicy można napić się polskiego wina Zjedliśmy kawałeczek kaczki na poczęstowanie I za chwilę przyjdą nasze dania Ja jadłem dzika, za chwilę zobaczycie O właśnie, to jest dzik Czyli dzika świla z buraczkami i z plackami e, I sandacz Również polska ryba, sandacz e, Bardzo, bardzo smacznie Polecam wam restaurację Akuku Jeśli będziecie w Kazimierzu Dolnym W Kazimierzu Dolnym jest mnóstwo restauracji ale jest również mnóstwo turystów, więc w sezonie jest trudno znaleźć miejsce. Ale wtedy, kiedy my byliśmy, było naprawdę, naprawdę pusto. Także nie było żadnego problemu, żeby znaleźć miejsce. Było zimno. Tego dnia było zimno, więc ludzie, myślę, siedzieli w domach. Nikt nie wychodził. Robi się już wieczór, więc wracamy do domu. Od nas z ogródka widać ruiny zamku, które są tam na górze. Mam nadzieję, że jutro będzie dobra pogoda i pójdziemy zobaczymy jak wygląda tam w ruinach zamku i jaki widok z góry na dół. Wyszedłem z Joby na spacer i zupełnie pusto, ale bardzo przyjemnie, wszystko oświetlone, a tak wyglądało nad Wisłą. Niesamowite chmury Ciemno już się robiło Pogoda naprawdę Zmieniała się na gorszą Ale przez noc Na szczęście wypogodziło się Zobaczcie, puste ulice Nikogo nie ma W czasie wakacji Jest myślę to Niespotykane, ale teraz Zupełnie puste miasteczko W Kazimierzu Mieszka około 3000 mieszkańców. Myślę, że turystów jest o wiele, wiele więcej niż mieszkańców tego miasteczka. Puste krużganki, puste miejsca, nikogo nie ma, ciemno, kropi deszcz. Ale taki pusty, mokry rynek też miał swój urok. Jesteśmy wieczorem w Kazimierzu Prawie nie ma ludzi Jest bardzo zimno i trochę pada deszcz Ale zobaczcie, atmosfera jest naprawdę ciekawa, interesująca Puste uliczki, ciemno, mokro, bardzo ciekawie Cześć moi drodzy, witajcie. Chciałbym wam pokazać jak wygląda nad Wisłą tutaj w Kazimierzu Dolnym z samego rana, kiedy nie ma jeszcze ludzi. Dzisiaj pogoda trochę lepsza. Zobaczcie, jest niebo niebieskie, ale jest strasznie zimno, aż barznie mi nos, uszy mi zimno i to nic, to nic. Zobaczcie jak jest fajnie, jak tutaj pięknie wygląda. Zobaczcie, tam jest Wisła Są stateczki, widać drugi brzeg I tak wygląda z drugiej strony, bardzo, bardzo pięknie, prawda? Wszyscy są nieprzyzwyczajeni do takiego zimna, które zrobiło się teraz dlatego, że jeszcze kilka dni temu było 30 stopni 30 stopni, a dzisiaj jest może 7 stopni myślę jest naprawdę zimno, kiedy trzymam w ręku kamerkę, to jest mi zimno w rękę ręka przywarza mi do kamerki to niesamowite, było ciepłe, ciepłe lato i nagle, nagle zrobiło się oziębienie i zrobiło się zimno, zaczął padać deszcz, zaczął wiać wiatr ale mam nadzieję, że dzisiaj pójdziemy na wycieczkę i pokażę wam jak wygląda Kazimierz z samej góry, z góry Trzech Krzyży i jak wyglądają ruiny zamku Na górę Trzech Krzyży trzeba iść tą kamienną drogą Naj... Najpierw pójdziemy do tego zamku, do ruin. I widok z góry widać Wisłę. Widzicie Wisłę? O, tam jest. Na szczęście wiatr przewiał deszcz i wyszło trochę słoneczka, ale wiatr był naprawdę zibdy. Wejście do zamku Pusto na zamku Król widocznie wyjechał na polowanie To jest dziedziniec, a prawdziwy zamek, komnaty były tylko tam To było w XIV wieku, bardzo dawno temu Król Polski Kazimierz Wielki kazał zbudować ten zamek Tak to wygląda teraz. Same ruiny. Niestety zamek został zniszczony w czasie potopu szwedzkiego przez wojska szwedzkie. A tam widać jeszcze wieżę, która jest osobno zbudowana na jeszcze wyższym wzgórzu. Później tam pójdziemy. Tak to wygląda w środku. Niewiele zostało już z tych komnat Tylko grube mury Niestety po wojnach ze Szwedami niewiele już zostało z naszych zamków Prawie wszystkie są zniszczone Mury były naprawdę grube, zobaczcie Jaka grubość murów Zobaczmy co jest tutaj A, Taka mała sala idziemy do lochów zobaczymy, co tutaj się dzieje U! bardzo głęboko zobaczcie u, tu może straszyć straszny wiatr, jest tutaj na górze, ale za to widok wspaniały. dzisiaj pogoda lepsza. W czym nie wiem, czy mnie słychać, bo strasznie tam w oddali. Widzicie, oj, przepraszam tam w oddali widzicie zamek w Jadowcu. I również stateczek, który płynie po Wiśle A tu na obrazie możemy zobaczyć jak dawniej wyglądał Kazimierz, zamek Wisła Jeszcze trochę musimy wejść po schodach i będziemy przy wieży Wieża jest oddalona od samego zamku Stoi na innym wzgórzu, na jeszcze wyższym wzgórzu I zaraz wejdziemy po schodach Zobaczycie jaki widok jest z wieży Na samym szczycie jest polska flaga W tym dniu powiewała bardzo Zuzia sygnalizowała flagami sygnalizacyjnymi a to Wisła, z góry wspaniały widok na Wisłę tam w dole widzicie właśnie zamek, o właśnie to jest zamek, ruiny, zamku no i dalej Kazimierz zabudowania Kazimierza i Wisła w stronę Puław tam daleko te kominy to Puławy, zakład azotowy w Puławach ale wieje, flaga wspaniale powiewa i schodzimy na dół schodkami jeszcze ostatnie spojrzenie na wieżę zobaczcie jak wiało a my idziemy na górę trzech krzyży i z niej będziemy podziwiać panoramę Kazimierza to już były trzy krzyże i tak wygląda z góry trzech krzyży pozdrawiam was z góry trzech krzyży z tyłu za mną widzicie trzy krzyże Strasznie wieje, więc nie wiem, czy dobrze mnie słychać Oj, nie widać krzyży Teraz lepiej <grystanie> Krzyże są postawione na pamiątkę wielkiej zarazy Czyli wielkiej choroby na górę Trzech Krzyży przychodzą chyba wszyscy, którzy odwiedzają Kazimierz, bo jest stąd piękny widok Wszystkie wycieczki tutaj wchodzą Z góry można podziwiać widok tak jak teraz wygląda Kazimierz Dolny, ale w muzeum, za chwilę Wam to pokażę, będzie pokazana makieta i tu o właśnie na tej makiecie można zobaczyć jak wyglądał Kazimierz Dolny 100 lat temu Zupełnie podobnie do tego jak wygląda teraz Na górze Trzech Krzyży nie było aż tyle drzew Wydaje mi się w tamtych czasach Zobaczcie to jest właśnie makieta Kazimierza Wykonana bardzo bardzo starannie Bardzo fajnie to wygląda To jest... To są ruiny zamku A ta makieta jest w muzeum Które jest przy samym rynku W Kazimierzu I za moment będziemy schodzić Z góry Trzech Krzyży Strasznie las wywiało Zibny wiatr I zeszliśmy na rynek Zobaczyć co tam się dzieje Tak wygląda góra z dołu <głos> Idziemy na rynek Uliczki, wiele, wiele kwiatów na uliczkach w Kazimierzu I uliczki brukowane Bardzo mi się podobają brukowane uliczki Kazimierz to miasto artystów Mnóstwo jest tutaj galerii, obrazów Po drodze spotkaliśmy ochotniczą straż pożarną Zobaczcie, było jakieś święto i oni Maszerowali Znowu jesteśmy na rynku Jeśli będziecie w Kazimierzu To będziecie przechodzić przez ryrek Wiele, wiele, wiele razy Bo wszystko toczy się tutaj Wokół rynku Jeszcze raz patrzymy na te Piękne kamienice Bogato zdobione W różnych porach dnia Wyglądają zupełnie inaczej Zależy od tego Jak oświetli je słońce A to był Piękny wieczór, słońce tego wieczoru było naprawdę niesamowite Zobaczcie jak oświetla kościół na złoty kolor I ja postanowiłem, że szybko wbiegnę na górę Trzech Krzyży Żeby zobaczyć jak wygląda zachód słońca z góry Trzech Krzyży Zobaczcie jak na złoty kolor oświetlone te kamienice i kościół Wspaniale wygląda Szybko, szybko pobiegłem na górę Trzech Krzyży i zdążyłem, zdążyłem przed samym zachodem słońca Zobaczcie, złote trzy krzyże oświetlone przez zachodzące słońce Naprawdę wspaniały widok, słońce chowa się za horyzont Dokładnie w miejscu, gdzie wypływa Wisła Chowa się jakby do Wisły Niesamowite, niezapomniane widoki Bardzo się cieszę, że udało mi się akurat taką pogodę, taką scenerię nagrać dla Was I mogę Wam to pokazać Piękny zachód słońca, prawda? Chowa się dokładnie za Wisłę Pozdrawiam Was z Góry Trzech Krzyży Chyba mnie nie widać, bo już jest dosyć ciemno Słońce zachodzi Odbija się w Wiśle Piękny widok Popatrzmy jeszcze chwilę Na to zachodzące słońce Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie Jest rano I zobaczcie jak jest zimno Nie wiem czy widać Widać parę? Nie widać? O, teraz widać. Tak zimno jest. Myślę, że może 5 stopni? Więcej chyba nie ma. Ale jest słońce. Mam nadzieję, że w ciągu dnia zrobi się później trochę cieplej i będzie bardzo miły dzień. Tu na uliczkach, gdzie mieszkamy, jest jeszcze zupełnie pusto, nie ma nikogo. Tego ranka powietrze było niesamowite, naprawdę wspaniale się oddychało, ale było bardzo, bardzo zimno. Chodź, Jobi, chodź. W nocy musiał być lekki mróz, a teraz rano, była godzina ósma, było może 3 stopnie. Nad Wisłą bardzo spokojnie. Jeszcze nie ma tutaj nikogo. Jest pusto na tej promenadzie. Ptaki tylko coś szaleją. I słychać bicie dzwonów z kościoła. Było bardzo cicho i bardzo przyjemnie. Moi drodzy, chciałbym wam pokazać, jak jest zimno, jak było w nocy zimno. Zobaczcie, jest jeszcze środ. popatrzcie tutaj. Widzicie? Jest jeszcze środ, To jest zamarznięte, słońce tu jeszcze nie doszło i widać, że jest jeszcze szrod. To znaczy, że musiało być koło zera, a być może minus jeden stopień. Niedawno było 30 stopni, a teraz minus 1 stopień Przynajmniej, tak mi się wydaje, musiało być w nocy O, zimno! Tak, to był bardzo zimny poranek, ale zapowiadał się piękny, słoneczny dzień Naprawdę było bardzo przyjemnie Tam w górze widzicie wieżę, na której byliśmy Pójdziemy, moi drodzy, do wąwozu korzeniowego, bardzo przyjemnie tam jest, zaraz wszystko zobaczycie. Zobaczcie, to jest właśnie wąwóz, jest korzeniowy, zobaczcie jakie korzenie, bardzo wielkie. I idziemy dalej, to najpiękniejszy wąwóz tutaj właśnie w okolicach Kazimierza Dalnego Nadwisku. W Kazimierzu, oprócz rzeczy zbudowanych przez człowieka, są również wspaniałe rzeczy do oglądania, stworzone przez przyrodę. Tam wielkie drzewo wyrasta prosto z wąwozu. Zobaczcie, jakie korzenie. Jesteśmy chyba w najpiękniejszym kazimierskim wąwozie. Wąwóz. Korzeniowy Piękne korzenie, które wyrastają prosto ze zbocza wąwozu W okolicach Kazimierza Dolnego jest wiele różnych wąwozów Ale ten jest chyba najpiękniejszy Ma piękne korzenie I warto się tutaj przejść, bo jest to naprawdę niedaleko Robimy sobie zdjęcie razem Wąwóz jest naprawdę niedaleko Kazimierza I można zrobić wspaniałą wycieczkę właśnie przez wąwóz Później wrócić obok zamku, obejrzeć wieżę Wejść na górę Trzech Krzyży Ale my robiliśmy to wszystko po kolei Bo nie mieliśmy tak świetnej pogody, żeby robić długą wycieczkę Zobaczcie, niesamowite korzenie Wspaniały wąwóz Korzeniowy. Można przechadzać się i podziwiać sztukę, którą stworzyła Przyroda. Zuzia trochę gimnastykuje się. <grym zjubi> Jobi bardzo zadowolona ze spaceru. Już wyszliśmy z wąwozu. Nie jest on bardzo długi. Takie widoki są na szczycie. Jabłonka. E, bardzo smaczne jabłka. No i jak? Odgłosy mm, super. Słodka. A jak nie wiem co. Co i raz napotykamy stare domy, stare drewniane budynki. To jest tablica Wiesz, wąwozu to? korzeniowego z drugiej strony. Ale my postanowiliśmy wrócić tą samą drogą Żeby jeszcze raz przejść przez wąwóz korzeniowy Tym razem w dół W każdą stronę wydaje się trochę inny Bardzo ciekawe miejsce Dawno tutaj nie byłem I naprawdę podobało mi się Za każdym razem podoba mi się być tutaj w wąwozie korzeniowym Zobaczcie Przyroda, natura to wspaniały architekt. Zupełnie jak budynki projektowane przez Gaudiego w Barcelonie. Ale nie, to prawdziwe, naturalne korzenie. Mam nadzieję, że podobało wam się w korzeniowym wąwozie. Było bardzo fajnie, prawda? Przyroda stworzyła niesamowitą atmosferę i bardzo przyjemnie tam wszystko wygląda bardzo ciekawie, tajemniczo. Szczególnie kiedy się przyjdzie na jesieni, kiedy jest mgła, ale i dzisiaj było bardzo fajnie. Tutaj jest wejście do pomnika, który jest zbudowany przy dawnym cmentarzu żydowskim. Tak wygląda ten pomnik. Jest zbudowany z macew. Tutaj w czasie wojny hitlerowcy rozstrzeliwali Żydów. Przed wojną w Kazimierzu mieszkało tyle samo Żydów co Polaków. Żydzi pojawili się w Kazimierzu około XIII wieku i Cały czas mniej więcej połowa mieszkańców Kazimierza to byli Żydzi, połowa chrześcijanie Ze zniszczonych macew przez hitlerowców został utworzony ten pomnik Kiedy tu się wchodzi, atmosfera jest naprawdę niesamowita w podawnym cmentarzu zostały już tylko pojedyncze macewy, pojedyncze groby. Napisy po hebrajsku. Teraz wyrósł tutaj wielki bukowy las, ale wcześniej był tu cmentarz żydowski. I niesamowita atmosfera jest tutaj. W dali widzicie pomnik od drugiej strony i macewy. Niektóre, domyślam się, zostały te, które nie były zniszczone przez hitlerowców. Wiele z nich jest pięknie zdobionych i są porośnięte mchem. Niesamowicie to wygląda. Co mnie bardzo zdziwiło, macewy tutaj przed pomnikiem są strasznie zaniedbane i wszystko jest zarośnięte krzakami, tak jakby nikt o to zupełnie nie dbał. Bardzo mi się to nie podoba. Kiedy byłem tu kilka lat temu, nie było tych pokrzyw i było widać ustawione macewy przed tym wielkim pomnikiem. Zobaczcie, tak wyglądało to kiedyś. Macewy były na trawie, a teraz okropnie porośnięte Zatem idziemy jeszcze raz do synagogi To jest jeszcze raz Jadka, która stoi obok synagogi I pójdziemy, wejdziemy do środka do synagogi Zobaczycie wystawę starych fotografii Fotografii sprzed II wojny światowej Zobaczymy, jak wyglądał Kazimierz w tamtych czasach. Jesteśmy w środku, w synagodze, która została zbudowana w drugiej połowie XVIII wieku, ale w czasie II wojny światowej została prawie całkowicie zniszczona. Później, po wojnie, e, w ruinach odnowiono ruiny i było tu kino. Możecie to sobie wyobrazić. To tak jakby w kościele zrobić kino. I oglądamy stare zdjęcia sprzed wojny. Zupełnie inna atmosfera miasteczka. W synagodze są księgi pamiątkowe do których wpisują się osoby odwiedzające Niestety nic już nie zostało z oryginalnego wyposażenia synagogi Nie wiadomo gdzie znajduje się wyposażenie synagogi Tak wygląda synagoga z zewnątrz I jeszcze raz weszliśmy do restauracji, która jest tuż obok synagogi Do restauracji Bajgiel I zjedliśmy piernik marchewkowy i paschę Paschę serową Naprawdę wspaniała sprawa, polecam Wam spróbować. Ta wystawa w synagodze, którą oglądaliśmy, nie jest stała. Czasami są tam koncerty, czasami spektakle, czasami pokazy filmowe. W zależności od tego, na co traficie, to to obejrzycie. No i kolejny raz oczywiście przejdziemy przez rynek Nie ma możliwości, żeby nie przejść przez rynek Oglądamy z bliska jeszcze raz studnie Studnia to symbol Kazimierza Dolnego Mówiłem wam, że Kazimierz bogacił się dzięki Wiśle Dzięki temu szlakowi handlowemu i dzięki sprzedaży zboża A to są spichlerze Czyli budynki w których Przechowywane było zboże Te budynki Mają często 400-500 lat Te które oglądamy Dzięki temu Bogacili się mieszkańcy Kazimierza I kolejny wieczór Znowu zastał nas wieczór Idziemy Uliczkami ciemnego Kazimierza. Zobaczcie, jak ciemno w Kazimierzu. I pustego, zupełnie nie ma nikogo. Tu prawie nikt nie spaceruje. Jest naprawdę ciemno. Poszliśmy do takiej kawiarenki u Dziwisza. Tak się nazywa ta kawiarenka. Bo chciałem wam pokazać specjalny wystrój. Bardzo, bardzo filmowy, naprawdę. A tylko że zaskoczył nas Kot. A szczególnie zaskoczył Joby. Uwaga. Jak na? No, o Jezus. Dobra. To idziemy z powrotem. No przecież nie będę jej pilnował cały czas. W środku był kot. Na szczęście wyszedł. Mam nadzieję, że jest jeden, no on wyszedł, no to może. Joby zaczęła na niego szczekać. Ale dzięki temu, że wyszedł My mogliśmy wejść do środka Zobaczcie Bardzo ciekawa atmosfera Bardzo e, Taka kawiarenka Interesująca, świeże kwiaty I wystrój Jak u Starszej cioci Albo jak u babci My napiliśmy się gorącej herbaty Bo wieczór był naprawdę Chłodny Ale było bardzo przyjemnie Posiedzieć sobie w tej Kawiarence Gdzie wszystko było Bardzo malownicze Naprawdę bardzo Przyjemnie się siedziało Tym bardziej, że nie było dużo gości Byliśmy prawie sami Mówiłem wam już Nie ma zbyt dużo Turystów o tej porze roku W Kazimierzu Dolnym nad Wisłą I Dzięki temu są miejsca Wolne w takich restauracjach, W takich kawiarniach Bo normalnie kiedy jest mnóstwo turystów Tworzy się długa kolejka I żeby usiąść i napić się kawy e, Albo herbaty Nie jest tak łatwo Nie jest tak łatwo dostać się Dlatego my lubimy jeździć tam Na jesieni albo na wiosnę Wczesną wiosnę Bo kiedy jest ładna pogoda Jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo ludzi W Kazimierzu bardzo przytulne miejsce, prawda? A to rynek w nocy pusty. Moi drodzy, to już mój ostatni poradny spacer z Jobi. Dziś już nasz ostatni dzień, dzisiaj wracamy. Widzieliśmy ruiny zamku, widzieliśmy basztę, widzieliśmy stare kabielice, widzieliśmy rydek, widzieliśmy wąwóz. Kościół, stary kościół i kościół z klasztoru Myślę, że widzieliśmy już prawie wszystko, co można zobaczyć w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą Teraz jestem blisko stateczków Nikogo tu nie ma wcześnie rano W ogóle jest mało turystów, bo zrobiło się chłodno Zobaczcie, jest szaro na niebie, nie ma ładnej pogody jest już prawie październik i nie ma już tutaj ludzi, ale zapewniam Was, że w lato albo w weekendy, kiedy jest ładna pogoda, jest tu naprawdę mnóstwo, mnóstwo ludzi, mnóstwo turystów. No nic, jeszcze dzisiaj nie wiem jakie plany. Zobaczymy. Zobaczymy co dzisiaj będziemy robić. Po południu będziemy już wracać do Warszawy. A jakie plany na dziś? Zobaczymy. Myśleliśmy, że posiedzimy nad rzeką, gdzieś nad Wisłą i pogrzejemy się w słońcu, bo miałem nadzieję, że będzie dzisiaj słońce, bo wczoraj, wczoraj dzień zaczął się słonecznie, ale dzisiaj nie. Dzisiaj jest szaro. Zatem pomyślimy, co dzisiaj robić. Zobaczcie, a tu jest ujście rzeki Grodasz, która płynie przez, e, przez Kazimierz Dolny, ale teraz nie ma tutaj w ogóle wody, rzeka wyschła zupełnie, ponieważ lato było tak suche. I nie ma ani kropli wody w rzece Grodasz Normalnie jest dosyć wartka Wartka, czyli ma dużo wody i szybko płynie Pokazywałem wam, że w Kazimierzu są niektóre domy odnowione Niektóre nieodnowione, tak jak ten bardzo stary Niektóre spichlerze odnowione, tak jak ten A to jest kolejny spichlerz Tutaj, w Kazimierzu Teraz jest tutaj hotel i restauracja Na pewno jeszcze wiele rzeczy można w Kazimierzu Dolnym wyremontować, poprawić Są miejsca odnowione, tak jak ten spichlerz, ale są również miejsca Zaniedbane W tym był akurat hotel A to właśnie stary dom sprzed 100 lat Tak wyglądał 100 lat temu A tak wygląda teraz Nie ma już drzew Ale myślę, że ten dom Jeśli nikt nie zainwestuje To niedługo rozpadnie się Niestety Ma już dziury w dachu Idziemy dalej Idziemy jeszcze raz do restauracji A kuku Po drodze spotkamy Trzecią studnię Drewnianą studnię O właśnie, to jest ona Tak wygląda Bardzo, bardzo stara I weszliśmy jeszcze raz do restauracji, w której już byliśmy na początku naszej wycieczki Ale bardzo nam smakowało, więc poszliśmy również ostatniego dnia Ta restauracja polecana była w przewodniku Go Milo. O, Pierogi, pierogi naprawdę były pyszne z mięsem Zobaczcie, tak wyglądają polskie pierogi No właśnie, a to polecenie tego przewodnika I pyszny serniczek z porzeczkami Te owoce na wierzchu nazywają się po polsku porzeczki I Jak tobie smakowało w akuku? Bardzo, Akuku? Bardzo? Kuku. Kuku? Kuku. bardzo? Ja. Dobre było Moi drodzy, powoli kończy się nasza wyprawa Do Kazimierza Dolnego nad Wisłą Ostatni raz jesteśmy na rynku Zobaczcie jest trochę więcej osób teraz Ale cóż, trzeba wracać do Warszawy To tyle na dziś, trzymajcie się, pa, pa. I to już w zasadzie wszystko Ostatnie spojrzenie na rybek I wracamy do Warszawy Nie jest daleko, tak jak mówiłem 200... nie 200 120 km, 2 godzinki i jesteśmy w domu I tak kończy się nasza wycieczka po Kazimierzu Dolnym Mam nadzieję, że podobało wam się w Kazimierzu Dolnym Zapraszam was Jeśli macie Jakieś wolny 1-2 dni To warto tam wpaść Kazimierz Dolny jest Między Krakowem Który jest na południu a Warszawą, gdzieś mniej więcej w środku jest Kraków Później Sandomierz, który również warto zobaczyć Kiedyś robiłem filmik o Sandomierzu eee, Musicie poszukać w moich podcastach I znajdziecie wycieczkę do Sandomierza również Który też jest nad Wisłą I dalej na północ jest Kazimierz Dolny nad Wisłą Tak nazywa się to miasteczko i dalej na północ jest Warszawa, dopiero dalej, dalej, dalej Toruń, inne miasta i na końcu Gdańsk. Tą drogą właśnie było spławiane zboże do Gdańska i wszystkie miasta, które znajdowały się właśnie na tej trasie, bogaciły się w tych czasach bardzo szybko i dlatego tam, możemy oglądać te wspaniałe zabytki. To tyle o Kazimierzu, a teraz zapraszam Was na nagranie od Aleksandry, nagranie, które dostałem od Aleksandry. Posłuchajmy, co powiedziała Aleksandra. Cześć Piotrze, mówię do Ciebie Aleksandra albo jeśli po polsku to Ola. Jestem z Ukrainy, mieszkam we Lwowie, pracuję designerzem, mam 31 lat. Chcę Ci bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, co robisz. Naprawdę jakieś cud. Zaczęłam tak serioznie uczyć się polskiego z wiosny trewnego roku. Przed tym byłam w Polsce i mogłam powiedzieć tylko dziękuję. Do zobaczenia, przepraszam, coś pokazać albo usmiechać się. Wiesz, że ludzie, które nie rozmawiają w języku obcym, bardzo często osmiechają Cię do tego, żeby coś wyjaśnić. To było wiosną, a potem zaczęłam uczyć się polskiego i najważniejszym źródłem mojej nauki były Twoje podcasty. Ale oprócz tego też uczyłam się trochę gramatyki, grałam się w różne gry, a taki da zapamiętania słów. Podam, kilka tygodni temu byłam w Polsce ponownie, i to było tak dziwne, że już mogłam sobie poradzić: coś zapytać w sklepie, coś. Powiedzieć, spotkać ludzi w pociągach, dać sobie rady, przeczytać, zrozumieć i czułam się w Polsce bardzo dobrze. Teraz po tej ostatniej przyjazdy jestem jeszcze bardziej zmotywowana i uczę się polskiego jeszcze intensywnie. Dlaczego uczę się polskiego? A, tak naprawdę chciałam już od dawna go znać, a, dlatego że moi przodkowie, jeden mój przadziadek z linii tata i drugi mój przadziadek z linii a, mamy, były Pelakami. I tu przerwę na moment, Aleksandrze. Przepraszam, że przerywam, ale... Nagranie jest bardzo długie, ma około 15 minut, dlatego musiałem wyciąć całą historię rodziny, ponieważ nasz podcast zrobiłby się bardzo, bardzo, bardzo długi. Dlatego przepraszam Aleksandrę, ale wyciąłem środek nagrania, zatem posłuchajmy jeszcze co powiedziała na koniec Aleksandra. A na sam koniec chcę opowiedzieć historię, jak spotkałam się, jak poznałam twój kurs, twoje podcasty. Jechaliśmy jednego razu z moim przyjaciółem, który teraz mieszka w Polsce. a Jechaliśmy do Karpat. On był w Ukrainie. Z wizytą chciał zobaczyć swoich starych przyjaciół. I zapytałam go, jak on uczy języka polskiego, jak tak stało się, że mogę na nim rozmawiać. Odpowiadał mi, że jest taki kurs, nazywa się realpolish.com I kiedy zapytałam, co to za kurs, nic mi nie mówił, tylko coś zaczął szukać w swojej komórce. Potem ściągnął po swoje słuchawki, dał ich mi i kiedy mówiłam, że nic nie zrozumie, mówię, zrozumiesz. I tak zaczął, zaczął się mój pierwszy podcast z twoich podcastów. To było o komórkach mózgu. Było bardzo ciekawe i byłam bardzo zdziwiona, że naprawdę wszystko rozumiem. Albo jeśli nie wszystko, to 80% słów. I każde słowo, którego nie rozumiem, tłumaczysz. I z tego czasu zaczęła moja nauka polskiego. Ale nie, a moja nauka polskiego zaczęła się trochę później, a z tego czasu już wiem, że Cześć, istnieją nie? takie twoje podcasty świetnie, <laughs> które dają naprawdę dla początkujących bardzo wielką motywację. Dziękuję ci wszystko jeszcze raz. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Sorry za takie długie, długie nagranie ale mam nadzieję, że wszystko jest takie, bo to jest moje pierwsze naprawdę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dzięki, dzięki. Dziękuję bardzo, Aleksandro, za twoje nagranie. Przepraszam cię, że musiałem skrócić, ale nagranie było zbyt długie. Nasz podcast wydłużyłby się zbytnio, a i tak jest już dość długi, dlatego e, zamierzam już kończyć, dlatego Chcę z wami się już pożegnać Dziękuję wam Za wasze nagrania Za wasze listy Które do mnie przysyłacie Czekam na więcej Oczywiście czekam na wasze Kolejne wiadomości od was Na wasze nagrania Na wasze listy Na wasze komentarze Jeśli macie jakieś pytania To proszę Przysyłajcie je do mnie a ja postaram się na nie odpowiedzieć. Na dziś to już wszystko. Zachęcam Was do słuchania, do czytania. Jeśli macie chęć, zapraszam do klubu VIP. Klub VIP pozwala Wam czytać wszystkie transkrypcje podcastów. Również wiele filmików, które wrzucam na bieżąco. Jest tylko dla osób, które subskrybują klub VIP, które są aktywnymi członkami klubu VIP to wszystko na dziś, zapraszam was na kolejne spotkania dziękuję bardzo serdecznie trzymajcie się, cześć pa, pa. to był podcast Real Polish no więcej informacji zapraszam na realpolish.pl